Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma siódma, ścieżka pierwsza. Posłowie polscy po powrocie z Włoch z bólną papieską zatwierdzającą uchwały zjazdu Łęczyckiego zastali w kraju zupełnie odmienną sytuację od tej, jaka istniała w czasie samego zjazdu. W Polsce już zapewne w 1181 roku wybuchła wojna domowa między Kazimierzem i wygnanym z kraju Mieszkiem Starym, który w 1182 roku wczesnym rankiem, napadłszy na senne straże, odzyskał swą dawną stolicę wielkopolską Gniezno. Naoczny świadek tych wydarzeń, przebywający stale w Krakowie przy dworze książęcym, Wincenty Kadłubek, twierdzi nawet, że Kazimierz gotów był dobrowolnie zwrócić Mieszkowi jego ziemie dziedziczne, a powstrzymało go od tego oburzenie możnych krakowskich, którzy mieli wówczas wykrzyknąć, że rzadko kruk krukowi oko wydziobuje, rzadko brat brata doszczętnie niszczy i grozić wystąpieniem przeciwko całej dynastii piastowskiej. Mieszko Stary odzyskał swą dzielnicę wielkopolską i zwrócił się o interwencję w swej sprawie do cesarza Fryderyka Barbarossy, który Kazimierz zapobiegł w 1184 roku za cenę uznania zwierzchnika cesarskiego. Pozycję jego umocniło przyłączenie do swych ziem Mazowsza i Kujaw po śmierci młodego Leszka 1186 Odtąd jednak posiadała Polska faktycznie aż dwóch książąt zwierzchnich skłóconych ze sobą i kilku książąt dzielnicowych. Państwo Kazimierza obejmowało wschodnią część Polski, stąd też sprawy ruskie zajmowały w jego polityce czołowe miejsce. W swej polityce ruskiej przystosował się Kazimierz do nowej sytuacji u wschodnich sąsiadów i nie próbował, tak jak to czynili jeszcze jego starsi bracia, związać się sojuszem ze zwierzchnim księciem kijowskim, lub wprowadzić swego sojusznika na tron kijowski. Początkowo jednak Kazimierz zdawał się kontynuować linię postępowania swych poprzedników na tronie krakowskim, gdyż w 1178 roku wydał swą córkę za Wsiewołoda Czernnego, średniego syna Światosława Wsiewołodowicza z linii Czernichowskiej-Olegowiczów, wielkiego księcia kijowskiego w latach 1176-1180 Kilka lat później, około 1180 roku, interweniował na Rusi wspomagając Wasylka Jaropełkowicza, księcia Drohiczyńsko-Brzeskiego w walkach o Brześć toczonych z Włodzimierzem Wołodarowiczem, księciem Mińskim. W krwawej bitwie pod Bugiem książę Wasylko pokonał z polską pomocą swego przeciwnika i zajął Brześć. Utracił jednak gród powtórnie i utrzymał się dzięki polskiej pomocy jedynie na Podlasiu Drohiczyńskim które po swej śmierci miał podobno przekazać Leszkowi, księciu Mazowieckiemu, swemu szwagrowi. W 1192 roku księstwem tym władał jednak nielojalny wobec Kazimierza książę ruski sprzymierzony z Jadźwingami, którego pokonał Kazimierz i wcielił jego księstwo do swego państwa. Sąsiednim księstwem brzeskim władał po Kazimierzu Mińskim Światosław Mścisławicz, wypędzony ze swego księstwa przez samych Brześcian, wspomaganych przez jego przyrodnich braci. Kazimierz wyruszył na Brześć wraz ze swym wojewodą Mikołajem, aby osadzić w nim wygnanego księcia. Oblężonemu miastu przybyli jednak z odsieczą przyrodni bracia Światosława, Roman i Wsiewołot, siostrzeńcy Kazimierza, skłóceni ze swym wujem. Bitwę stoczoną wówczas opisał szczegółowo i barwnie Wincenty Kadłubek. Według jego słów nad szeregami polskimi, które pod wodzą samego księcia rozbiły linię bojową przeciwników, widział znak zwycięstwa orła. Byłaby to pierwsza wzmianka o orle jako znaku piastowskim. Gdybyśmy byli pewni, że nie jest to tylko literackie przyrównanie armii polskiej do rzymskich legionów, które umieszczały wyobrażenia orłów na swych znakach bojowych. Po zwycięstwie osadził Kazimierz w Brześciu Światosława. A gdy ten został w następnym roku otruty, przekazał księstwo swemu siostrzeńcowi Romanowi, księciu Włodzimierza Wołyńskiego. Sojusz z Romanem Włodzimierskim ułatwił Kazimierzowi podjęcie nowej interwencji, tym razem w księstwie halickim. Kazimierz poparł jako kandydata na tron w haliczu księcia Olega, a gdy został on otruty przez Bojarów, zwolenników jego starszego brata Włodzimierza, osadził w haliczu księcia Romana. Walki te wykorzystali Węgrzy, aby zagarnąć dla siebie oba księstwa Romana. Król Bela III dodał do swej tytulatury również godność króla Galicji i Lodomerii. Ostatni żyjący przedstawiciel halickiej dynastii Rościsławowiczów, Włodzimierz, zbiegł jednak z więzienia węgierskiego i uzyskał następnie poparcie cesarza Fryderka Barwarosy, który polecił Kazimierzowi udzielić mu pomocy. Kazimierz chętnie wystąpił przeciwko panowaniu węgierskiemu i wyprawił na Halicz wojewodę Mikołaja, który 6 sierpnia 1189 roku wprowadził uroczyście księcia Włodzimierza do jego stolicy. Wpływy polskie objęły odtąd cały pas księstw ruskich od Narwi i Biebrzy na północy po Karpaty na południu. Kazimierz zajął się obecnie obroną północnych granic swego państwa przed najazdami Prusów i Jadźwingów. Nieobecność księcia wykorzystała w 1191 roku grupa możnych należąca do ukrytych zwolenników księcia Mieszka. Głową spisku został dawny zaufany sługa Mieszka Henryk Kietlicz, kasztelan krakowski, który oczekując na wybuch buntu wcześniej już udał się do Mieszka rzekomo wypędzony z Krakowa. Na wieść o podjętych przygotowaniach do przewrotu wyruszył na wawel biskup Pełka z garstką najwierniejszych przyjaciół. Buntownicy zmusili go jednak po bezskutecznej próbie stawiania zbrojnego oporu do poddania grodu. Do Krakowa przybył na krótko po 14 latach wygnania Mieszko, lecz wkrótce opuścił miasto, pozostawiając w nim swą załogę pod dowództwem syna Bolesława i kasztelana krakowskiego Henryka Kietlicza. Na wieść o przewrocie Kazimierz wyruszył natychmiast na Kraków posiłkowany przez swych ruskich sojuszników. Po krótkim oblężeniu Kraków poddał się, gdyż obrońców przeraziła wieść o podpaleniu miasta jarzącą się Żagwią, którą sługa obozowy Kazimierza przerzucił na wały, zapalając drewniane fragmenty fortyfikacji. Przywódcę spisku, schwytanego w katedrze wawelskiej, Henryka Kietlicza, wygnał Kazimierz na Ruś. Natomiast bratanka swego Bolesława Mieszkowica uwolnił wraz z jego ludźmi i odesłał do Mieszka, z którym za pośrednictwem arcybiskupa Piotra Łabędzia zawarł układ pokojowy, odzyskując utracone grody. Do łaskawości wobec jeńców skłonił Kazimierza, według jego kronikarza, arcybiskup Piotr. Stłumienie buntu utrwaliło przewagę Kazimierza nad możnowładstwem krakowskim. Po raz pierwszy od lat kilkudziesięciu princepsowi krakowskiemu udało się pokonać dumnych panów krakowskich osadzających dotąd kandydatów do tronu według własnego wyboru. Nikt nie mógł spodziewać się w 1191 roku, że Kazimierzowi pozostały tylko trzy lata życia. Poświęcił je na walki z jadźwingami, nękającymi stałymi napadami północno-wschodnie granice Polski. Głównym przeciwnikiem księcia byli Połekszanie. Plemie jadźwieskie osiadłe w dolinie rzeki Łek, Ełk, od której wzięło swą nazwę. Z powodu tej nazwy Nazywano ich mylnie Podlasianami i umieszczano siedziby ich w ziemi drohiczyńskiej Jadźwingowie Połekszanie byli sojusznikami księcia drohiczyńskiego Który znosił się z nimi potajemnie, pragnąc zapewne przy ich pomocy zrzucić zwierzchnictwo polskie Obrażony Kazimierz zdobył drohiczyn i schwytał zdradzieckiego księcia A następnie sforsował graniczną puszczę i spustoszył ziemię Połekszan Zmuszając ich do zapłaty daniny i wydania zakładników Połekszanie złamali jednak układ i próbowali zatrzymać przy pomocy zasieków powracające do kraju wojsko Kazimierza. Wyprawa została wznowiona i dopiero po całkowitym złamaniu oporu książę wjechał triumfalnie do Krakowa. Spędzał teraz czas na uroczystych, dziękczynnych nabożeństwach, zapewne w ufundowanej przez siebie kolegiacie św. Floriana. Święty Florian został głównym patronem Krakowa w 1184 roku, Gdyż w tym roku biskup Getko sprowadził z Włoch jego relikwie. Nazajutrz po tym święcie wyprawił Kazimierz uroczystą ucztę dla książąt, biskupów i możnych. Gdy wszyscy się weselili, książę, gdy zadawał pytania biskupom o zbawienie duszy, wychyliwszy maleńki kubek, osunął się na ziemię i zaraz zmarł. Nie wiadomo czy zgasł dotknięty chorobą, czy trucizną, zaznaczył krótko nadworny kronikarz. Bez wątpienia świadek tej sceny, Wincenty Kadłubek. Oskarżono o spowodowanie śmierci księcia pewną kobietę z Krakowa, która miała mu podać napój miłosny, żeby rozpalić jego uczucia i zmysły ku sobie. Pochowany został u schyłku czwartego dnia od śmierci w katedrze wawelskiej, a rycerze własnoręcznie złożyli jego ciało w grobowcu zbudowanym z boku prezbiterium. Płytę nagrobną tam umieszczoną, Oglądał zapewne jeszcze Jan Długosz w XV wieku. Pozostawił Kazimierz wdowę Helenę i dwóch małoletnich synów, siedmioletniego Leszka i sześcioletniego Konrada, gdyż ich starsi bracia zmarli jeszcze przed ich urodzeniem. Kazimierz zmarł jako potężny książę. Liczono się z jego wpływami nie tylko w Polsce, lecz także w sąsiednich księstwach ruskich. Dzięki jego aktywności politycznej i militarnej Szybko rozwijało się w czasie jego panowania osadnictwo w Sandomierskiem, a zwłaszcza w pogranicznej Lubelszczyźnie. Na uwagę zasługuje także rozległa działalność fundacyjna księcia, jego mecenat artystyczny. Wincenty Kadłubek otrzymał od niego polecenie spisania dziejów ojczystych, a pracę tę kontynuował również po jego śmierci. Niedokończona księga czwarta jest w znacznej mierze panegirykiem na cześć Kazimierza, powstałym bezpośrednio po jego śmierci. Ten charakter panegiryku pośmiertnego, jak i sposób pisania kroniki, powtarzającej wiernie swe wzory literackie i ideowe, powodują naszą niepewność, czy przedstawiona w niej sylwetka Kazimierza odpowiada rzeczywistości. Kadłubek zarysował postać księcia jako ideał władcy rozważnego, liczącego się z radami biskupów i dostojników świeckich, pobożnego i oświeconego. Kazimierz odznaczał się według swego panegirysty zgrabną postacią, Równowagą ducha, pogodą, dowcipem i rozsądkiem, umiejętnością zbliżania ludzi niskiego stanu, wielką szczodrobliwością, pracowitością, przy jednoczesnym zamiłowaniu do życia dworskiego, zwłaszcza zaś do uczt. Umiał sprytnie, a nawet podstępnie wydobywać sekrety od upojonych gości biesiadnych, lecz skłonny był także do zbytniej łatwowierności. Cechowała go prostota życia przy jednoczesnym zamiłowaniu do muzyki i rozmów o teologii i filozofii, a także wielka pokora, łagodność, cierpliwość i troskliwość. W tym długim wyliczaniu zabrakło wymienienia jako cechy szczególnej zamiłowania do sprawiedliwości. Mistrz Wincenty nie nazwał go w swej kronice ani razu władcą sprawiedliwym. Przy tak skomplikowanym portrecie władcy niełatwo jest wyróżnić jego rzeczywiste cechy, eliminując literackie i retoryczne epitety, których nie szczędził mu uczony kronikarz. Wszyscy dawniejsi historycy uznawali dotąd autentyczność i realizm kadłubkowego portretu. Dopiero najnowsze badania przyniosły rewizję tych tradycyjnych osądów. Okazało się, że mistrz Wincenty po prostu przeniósł na swego bohatera cechy przypisywane chrześcijańskiemu ideałowi jego epoki, świętemu Bernardowi z Clairvaux, któremu zakon cysterski zawdzięczał swe znaczenie i rozgłos. Stąd też owe wielkie nagromadzenie w osobie Kazimierza cnót starożytnych i chrześcijańskich, a zwłaszcza tak zadziwiająca u władcy świeckiego i rycerza pokora i łagodność. Również opis piękna postaci zewnętrznej księcia został zapożyczony z żywotów świętego Bernarda. Nawet anegdota o spoliczkowaniu księcia Kazimierza przez rycerza Jana w czasie gry w kości i wybaczeniu mu tego występku została przejęta z żywotu tego świętego. W Polsce nawet dzielnicowego księcia Wiślickiego rycerz nie mógł bezkarnie policzkować. Święty Bernard został spoliczkowany przez kleryka, któremu odmówił przyjęcia do swojego domu zakonnego, lecz wybaczył mu zabraniając uwięzienia zuchwalca. Anegdotę tę powtórzył długoż, dodając od siebie, że rycerzem tym był Jan Skonar, czyli Konarski. Przy tak daleko sięgających analogiach stajemy bezradni przed portretem księcia Kazimierza. Charakterystykę jego należy w tej sytuacji odtwarzać, studiując dzieje jego panowania. W ich świetle rysuje się on nam jako władca zdolny i umiejący panować nad społeczeństwem, a jednocześnie opiekun kościoła i miłośnik sztuki i literatury – Fundator wielu wspaniałych budowli sakralnych, mecenas Wincentego Kadłubka i anonimowego poety, autora opowieści o walgierzu w Dałym. Przydomku Sprawiedliwego nie daje mu ani kadłubek, ani żadne inne źródło bliskie czasowo okresowi życia Kazimierza. Po prawie 300 latach po jego zgonie Jan Długosz nazwał go, wymieniając zalety zmarłego, sędzią sprawiedliwym. Nie traktował jednak tego określenia jako przydomku. Przydomek ten nadał mu dopiero historiograf króla Zygmunta Starego, Bernard Wapowski w swej rekopiśmiennej historii Polski. A powtórzyli i spopularyzowali w swych kronikach wydanych drukiem Marcin Bielski, 1564, a następnie Maciej Stryjkowski i Joachim Bielski. Joachim Bielski, powtarzając zapewne za Wapowskim, twierdził, że Kazimierza Sprawiedliwym stąd nazwano że Konarskiego nie dał ściąć o pogębek, gdy w kostki z nim grywał. Przydomek Sprawiedliwy, z którym Kazimierz wszedł do pocztu królów polskich, zawdzięczał zatem Kazimierz nie usunięciu na zjeździe łęczyckim niesprawiedliwości popełnionych wobec duchowieństwa, lecz opowieści osnutej na motywie zapożyczonym z żywota świętego Bernarda o porywczym rycerzu i łagodnym i wyrozumiałym księciu. Benedykt Zientara mieszko plonto nogi Przydomki monarchów cechuje pewna ciekawa prawidłowość W starożytności były one wyłącznie pochlebne Monarchowie helenistyczni nosili określenia Zbawiciel, zwycięzca, burzyciel miast Lub łagodniejsze, miłujący ojca, siostrę Cesarze rzymscy określali się od podbitych lub pokonanych ludów przydomkami Germański, Brytański, Gocki i tak w czasach nowożytnych też trudno znaleźć na oficjalnych listach inne przydomki jak Wielki, osłobodziciel czy Zjednoczyciel. Tylko z nieoficjalnych źródeł wiemy, że Ptolomeusz VII, oficjalnie zwany dobroczyńcą, wśród szerokich rzecz nazywany był Brzuchaczem, a Mikołaj I rosyjski nosił wśród ludu przydomek Pałkin, nabyty przez zamiłowanie do tego środka karcenia poddanych. Średniowiecze było bardziej bezpośrednie w tej sprawie. Kronikarze nie krępowali się notować za współczesnymi określenia charakteryzujące dosadnie fizyczne lub umysłowe cechy władców i pomniejszych książąt. Stąd obok pięknych, walecznych, śmiałych i szczodrych spotykamy na kartach kronik krótkoudych, kulawych, grubych, zezowatych, krzywoustych i łokietków, a także kłótliwych, szalonych, leniwych i prostaków. Był Jan bez trwogi, ale i Jan bez ziemi. Był Ryszard lwie serce ale był też Fryderyk z pustą kieszenią. Tak było i w Polsce, To też młodszy syn Władysława Wygnańca i Agnieszki Austriackiej, Mieszko, dotknięty kalectwem nóg, miał nosić za życia i po śmierci dokuczliwy przydomek Plontonogiego. Nie jest to postać pierwszoplanowa w historii Polski. Matejko nie uwzględnił go w swym poczcie królów, ponieważ nie wiedział jeszcze, że ten górnośląski książę dzielnicowy na krótko przywrócił przewidziany przez krzywołstego seniorat i został zwierzchnim księciem na krakowskiej stolicy. Dopiero w samym końcu XIX wieku znakomity historyk Oswald Balcer dostrzegł znaczenie wzmianek rocznikarskich o opanowaniu przezeń Krakowa i zestawił je z dość tajemniczą bólną papieża Innocentego III. Ale zanim do tego dojdziemy, prześledźmy koleje życia kulawego księcia. Nie wiemy, kiedy się urodził, Gerard Labuda przypuszcza, że podana przez Długosza błędna data urodzenia Mieszka Starego, rzekomo w 1131 roku, odnosi się rzeczywiście do naszego bohatera. Ale Kazimierz Jasiński wątpi w to, że jakikolwiek rocznik, z którego Długosz mógłby zaczerpnąć wiadomość, zanotował datę urodzin księcia, który nie tylko nie był pierworodnym synem władcy, ale którego ułomności wykluczały pozornie z udziału w życiu politycznym. Podczas gdy starszy brat Mieszka, Bolesław Wysoki, pomagał już ojcu w działalności politycznej i zawarł ważne polityczne małżeństwo, Mieszko pozostawał przy matce bezczynny. Ułomność fizyczna uniemożliwiała mu także karierę duchowną. W 1146 roku matka po katastrofie rządu Władysława Wygnańca wywiozła go do Niemiec, gdzie odtąd Mieszko żył przy niej w Altenburgu, pędząc nudne i smutne życie Wygnańca Kaleki. Brat Bolesław jeździł po świecie u boku cesarskich krewniaków. Brał udział w Krucjacie 1147 roku i we włoskich wojnach Fryderyka Barbarosy, A Mieszko niewiele zapewne widział poza bliską okolicą Altenburga. Już wówczas zapewne zazdrościł bratu. Już wtedy mogła zarysować się niechęć rozwinięta później w konflikt polityczny. Czy przymusowa bezczynność nie wzbudziła w Mieszku zainteresowań intelektualnych? Czy nie nauczył się przez te długie lata pisać, czytać i korzystać z lektur? Nic o tym niestety nie wiemy. Kiedy wskutek interwencji cesarskiej stryj Bolesław Kędzierzawy zgodził się w 1163 roku oddać synom Władysława Ojcowską dzielnicę Śląsk, Mieszko wystąpił jako pełnoprawny partner Bolesława Wysokiego. I rychło miało okazać się, że rozumem politycznym i przebiegłością przewyższa brata. Dopóki trwały zatargi ze stryjami i niebezpieczeństwo powtórnego wygnania obydwu Władysławowiców, zachowywali oni solidarność. Tak zapewne w 1166 roku, korzystając z niepowodzeń polityczno-militarnych Kędzierzawego, opanowali trzymane dotychczas przez niego główne ośrodki Śląska z Wrocławiem na czele. Ale niebawem Mieszko, który dawno już przekroczył trzydziestkę, zaczął domagać się od brata większego udziału w rządach, a nawet osobnej dzielnicy. Na próżno. Znalazł się jednak drugi malkontent. Dorastający najstarszy syn wysokiego Jarosław poczuł się zagrożony w swych prawach przez intrygi macochy, która chciała, aby ojciec popchnął go w stronę kariery duchownej, a władzę przekazał synowi z drugiego małżeństwa, Bolesławowi. Wbrew swej woli został Jarosław wyświęcony na księdza i wprowadzony do kapituły wrocławskiej jako kanonik. Pozornie się z tym pogodził, ale potajemnie rozpoczął knowania przeciw ojcu wraz ze stryjem. Obaj porozumieli się zapewne z zadowolonym z takiego obrotu sprawy seniorem, Bolesławem Kędzierzawym. W 1172 roku doszło do przewrotu, w wyniku którego Bolesław z żoną i młodszymi dziećmi musiał znowu uciekać do Niemiec. Interwencja cesarska ponownie pomogła mu wrócić na Śląsk, ale tym razem musiał zgodzić się na kompromisowe rozwiązanie sporu rodzinnego. Południowa część dzielnicy została oddzielona. W Opolu objął rząd Jarosław. Racibusz stał się ośrodkiem własnej dzielnicy Mieszka Plontonogiego. Ugoda była jednak nieszczera i nietrwała. Obaj bracia znaleźli się w przeciwnych obozach politycznych, kiedy nowy senior, Mieszko Stary, zaczął zmierzać do umocnienia ogólnopolskiego charakteru swej władzy. Plontonogi poparł swego imiennika i zapewne za jego pośrednictwem poślubił przedstawicielkę jednej z linii czeskich przemyślidów, Ludmiłę. Natomiast Wysoki znalazł się wśród grupy książąt i magnatów przygotowującej obalenie Mieszka Starego. Doszło do tego, jak wiadomo, w 1177 roku. Spisek udał się świetnie. Mieszko Stary stracił nie tylko Kraków, ale i Wielkopolskę, z której wypędził go własny syn Odon. Ale Bolesław Wysoki żadnej z tego korzyści nie osiągnął. Nie tylko nie uzyskał upragnionego Krakowa, w którym umocnił się Kazimierz Sprawiedliwy, władający dotychczas w Sandomierzu, ale ponownie stracił Wrocław, znowu wygnany zeń przez brata i syna. Z pretendenta do władzy nad całą Polską stał się znowu petentem błagającym Kazimierza Sprawiedliwego o interwencję. Jednak Mieszko Plontonogi, który przez małżeństwo z Ludmiłą założył właśnie odrębną linię piastowską, przetrwała do XVII wieku, nie miał chęci ustąpić z Wrocławia bez korzyści dla siebie. Kazimierz był więc zmuszony ustąpić mu dwie znaczne kasztelanie, należące dotychczas do dzielnicy krakowskiej, Bytom z Siewierzem i Oświęcim. Od tego czasu dzieliły one losy Górnego Śląska. Rządy Mieszka w jego dzielnicy są mało znane, nie zachował się ani jeden wystawiony przezeń dokument. Wiadomo, że dzielnica jego stała znacznie w tyle za szybciej rozwijającą się wrocławską, do której wówczas ograniczano coraz bardziej nazwę Śląska – nie spotykamy tam też ani niemieckich kolonistów, ani rycerzy. Mieszko założył własną mennicę. Przypisuje mu się monety z polskim napisem Milost, co jest zresztą sporne. Do atrybutów szanującego się księcia dzielnicowego należała własna, bogato uposażona fundacja klasztorna. Nie tylko książęta jak Mieszko Stary, Kazimierz Sprawiedliwy i Bolesław Wysoki, ale i rody można władcze jak Gryfici, Łabędzie, Bogoriowie czy Pałkowie. Mieli swoje klasztory rodowe Krypta kościoła klasztornego Służyła też jako godne miejsce Pochówku rodziny fundatora Tak więc Mieszko Plontonogi Wraz z żoną Ludmiłą Również założyli własny klasztor Żeński konwent Premonstrantek Czyli Norbertanek w Rybniku Przeniesiony później przez ich syna Kazimierza Do Czarnowąsu Mimo zbliżania się podeszłego wieku I mimo kalectwa Aktywność polityczna Mieszka Plontonogiego nie malała. Z latami coraz bardziej interesował się sprawą przywrócenia senioratu obalonego przez Kazimierza Sprawiedliwego. Po Mieszku Starym i po bracie Bolesławie był już najstarszym z Piastów, więc jego starania o przywrócenie tronu obalonemu imiennikowi służyły pośrednio jemu samemu. Śmierć Kazimierza Sprawiedliwego, 1194, otworzyła nowe nadzieje. Podczas elekcji również plontonogi miał w Krakowie swoich zwolenników. Zwyciężyli jednak stronnicy małoletniego Leszka Białego, który był tylko figurantem w rękach małopolskiego możnowładztwa. Wtedy Mieszko Stary zdecydował się raz jeszcze na zbrojne dochodzenie tronu krakowskiego. W krwawej bitwie nad Mozgawą 1197 nie odniósł sukcesu, między innymi dlatego, że nie doczekał nadejścia posiłków, które z dzielnic Opolskiej i Raciborskiej Prowadził książę Jarosław. Wojowie górnośląscy odnieśli zbyteczne już zwycięstwo nad Sandomierzanami i wspierającymi ich Rusinami. Ze swego Boża Mieszko Plątonogi bacznie śledził dalszy rozwój wypadków. Mieszko Stary osiągnął wreszcie w drodze kompromisu tron krakowski. Jarosław Opolski zmarł w marcu 1201 roku, może zapisując tron stryjowi. Plontonogi nie mógł zapobiec jednak opanowaniu Opola przez Bolesława Wysokiego. Nie na długo jednak, w grudniu tegoż roku, Wysoki umarł, zostawiając dziedzictwo pozostałemu przy życiu synowi, Henrykowi Brodatemu. Plontonogi wykorzystał trudności nowego księcia wrocławskiego. Zapewne z pomocą niezadowolonego ze zmian rycerstwa opolskiego opanował dawną dzielnicę Jarosława. Może zająłby i więcej, gdyby go nie powstrzymywała interwencja stojących w obronie Henryka Biskupów. O ile z Bolesławem Wysokim Mieszko właściwie nigdy nie doszedł do porozumienia, o tyle z jego następcą wkrótce się zbliżył i to w sprawie senioratu. Na tronie krakowskim po śmierci Mieszka Starego i wygnaniu jego syna Władysława znowu zasiadł młody Leszek Biały, co specjalnie drażniło plątonogiego, niekwestionowanego seniora dynastii. Sojusz Leszka z biskupami, a nawet uzyskana przezeń protekcja papieska, nie zrażały Brodatego, który miał w Rzymie swoje wpływy. Z ich pomocą uzyskał ową przedziwną bullę Inocentego III, który lubił demonstrować swe prawo do wynoszenia i obalania władców. Na prośbę niewymienionego z imienia księcia śląskiego, niewątpliwie Henryka Brodatego, bo tylko on nosił taki tytuł, Papież przypomniał, że w myśl obowiązującego, a przez Stolicę Apostolską ongiś zatwierdzonego Statutu krzywoustego, Kraków ma należeć do każdorazowego najstarszego członka polskiej dynastii, po którego śmierci lub dobrowolnym ustąpieniu ma objąć władzę następny według wieku. Wykroczenia przeciw Statutowi obłożone są ekskomuniką i papież wezwał biskupów, aby karali nią wszystkich gwałcących jego postanowienia. Prawdzie jeden z papieży istotnie zatwierdził postanowienia krzywołstego, ale za to inny w 40 lat później potwierdził ich zniesienie. Nie zmieniało to faktu, że ogłoszenie bulli Innocentego III z datą 9 czerwca 1210 roku wywołało w Polsce konsternację. Arcybiskup Henryk Kietlicz zwołał w lipcu synod w Bożykowej, na który oprócz biskupów przybyli książęta, m.in. Leszek Biały i Henryk Brodaty. Tymczasem Plontonogi zamiast do Bożykowej podążył z wojskiem do Krakowa i korzystając z zamieszania objął tam władzę. Być może postanowienia Bulli o możliwości przekazania władzy przez seniora następnemu w starszeństwie było pomyślane w interesie Henryka Brodatego. W każdym razie do tego nie doszło i rządy Mieszka w Krakowie były krótkim epizodem. Syt chwały, ostatni prawowity senior, zmarł jako władca Krakowa 16 maja 1211 roku i podobno tam też został pochowany. Tymczasem Kietliczowi udało się odkręcić sprawę w Rzymie i Brodaty nie objął sukcesji. Leszek Biały wrócił na tron, a Henryk musiał wyczekiwać na lepszą okazję. Racibórz i Opole po Mieszku odziedziczył syn Kazimierz, a... O ostatnim triumfie wytrwałego i obrotnego starca Kaleki zapomnieli dziejopisowie na długie stulecia. Henryk Samsonowicz, Leszek Biały W 1194 roku zmarł, być może otruty, najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego, Kazimierz, zwany Sprawiedliwym. Śmierć jego raz jeszcze postawiła pod znakiem zapytania postanowienia tzw. testamentu Bolesława Krzywoustego. Sprzeczności między interesami całego państwa a poszczególnych dzielnic wystąpiły wyraźnie niemal natychmiast po zgonie krzywołstego, przy czym nie dotyczyły one jedynie ambicji różnych piastowiczów. Zmieniała się struktura społeczna i gospodarcza Polski, zmieniały się podstawy, na których opierała swój byt monarchia, na których wyrastała nowa elita władzy. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać wielkie rody opierające swoją potęgę na rozległych posiadłościach ziemskich. Gryfici, Afdańcy, lisowie, starżowie, rawicze, łabędzie w ciągu XII wieku zbudowali swoje majątności na wzór dóbr feudalnych Europy Zachodniej. Organizacja Wielkich Włości umożliwiła uzyskiwanie dochodów, które dawały możnym ważną pozycję nie tylko w gospodarce, lecz także w polityce. Poczet królów i książąt polskich. Taśma siódma, koniec pierwszej ścieżki.